a żona moja podeszła w latach swych. Odpowiadając, anioł rzekł mu, jam jest Gabriel, który stoję przed obliczem Bożym, a posłany mi jest, abym mówił do ciebie, a iżbym ci to wesołe poselstwo odniósł. A oto o nie a nie będziesz mógł mówić aż do onego dnia, którego się to stanie, dlatego żeś nie uwierzył słowom moim,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 z domu Dawidowego, a imię Panny Maria. A wszedłszy anioł do niej rzekł, bądź pozdrowiona łaską udarowana, Pan jest z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Ale ona ujrzawszy go, zatrwożyła się na słowa jego i myślała, jakieby to było pozdrowienie. I rzekł jej anioł, nie bój się, Mario,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 Niepłodną, bo nie będzie niemożebne u Boga żadne słowo. I rzekła Maria, oto służebnica pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. I odszedł od niej anioł. Tedy wstawszy Maria w onych dniach poszła w górną krainę z kwapieniem do miasta judzkiego, a wszedłszy w dom Zachariaszowy pozdrowiła Elżbietę.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 Albowiem oto, jako doszedł głos pozdrowienia Twego do uszów moich, podskoczyło od radości niemowlątko w żywocie moim. A błogosławiona, która uwierzyła, gdy się wykonają te rzeczy, które jej są opowiedziane od Pana. Tedy rzekła Maria, wielbi dusza moja Pana i rozradował się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim.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 świętobliwości i sprawiedliwości przed obliczem Jego po wszystkie dni żywota naszego. A Ty, Dzieciątko, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo pójdziesz w przed obliczem Pańskim, abyś gotował drogi Jego, a iżbyś dał znajomość zbawienia ludowi Jego przez odpuszczenie grzechów ich, przez wnętrzności miłosierdzia Boga Naszego których nawiedził nas wschód z wysokości, aby się ukazał siedzącym w ciemności i w cieniu śmierci ku wyprostowaniu dróg naszych na drogę pokoju. A ono dziesiątko rosło i umacniało się w duchu i było na pustyniach aż do onego dnia, którego się okazało przed Izraelem.